Burmistrza Pana Mesława Mikickiego, witam Panie Radnych, Panów Radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. I teraz odczytam porządek obrad. Pierwsze. Otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2012. Czwarty, czwarty punkt zamknięcie sesji. Proszę o przyjęcie porządku Dziękuję. Czy ktoś z tej uchwały? Macie jakieś pytania odnośnie uchwały? Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała tej uchwały. Dziękuję. Jednogłośnie. Odczytamy. w Kowarach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi burmistrzowi Kowar. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa chce za przyjęciem wniosku uchwały? Jednogłośnie. Zamykam 40 z batonów